Pierwsze targi medycyny weterynaryjnej Lubwet odbędą się od 2 do 3 marca 24 roku na terenie targów Lublin. Wydarzenie to stanowi unikalną platformę dla lekarzy weterynarii, techników oraz wszystkich związanych z opieką nad zwierzętami, oferując dostęp do najnowszych rozwiązań i technologii w branży. Targi zgromadzą producentów, dostawców oraz specjalistów, prezentując innowacyjne sprzęty, a uczestnicy będą mieli okazję do uczestnictwa w pokazach, korzystania z ofert promocyjnych oraz nawiązania kluczowych kontaktów biznesowych. Dodatkowo, towarzyszący kongres na temat medycyny i anestezjologii kotów wzbogaci program o sesje naukowe i warsztaty. Nie przegap okazji do rozwijania zawodowego i osobistego w sercu Lubelszczyzny. Wstęp wolny po rejestracji online lub na miejscu.